najgoręcej pragniemy, abyś mógł dar kanonizacji złożyć osobiście u stóp Matki Bożej w czasie swej pielgrzymki do Polski w niedalekiej... w niedalekiej przyszłości, gdy trwa jeszcze jej jubileusz. Niech Matka Kościoła uprosił Boga, aby życie i męczeńska śmierć świętego Maksymiliana przynosiła owoce w Kościele i świecie, pożywne, stokrotne ziarno z ziarna obumarłego w oświęcimskim obozie. Łaska Boża w sercach ludzkich, miłość Boga i człowieka, apostolski czyn dla zbawienia ludzi, szacunek dla wolności od grzechu, od przemocy i nienawiści, Oszanowanie dla każdego człowieka i każdej rodziny. Przemiana. Przemiana, nawrócenie i przebaczenie. Padło niegdyś w ziemię polską ziarno męczeństwa świętego biskupa Wojciecha, patrona chrztu naszego narodu i świętego Stanisława, patrona dojrzałości i odpowiedzialności narodu. Padło w ziemię ziarno męczeństwa świętego kapłana Maksymiliana. Niech on będzie patronem bierzmowania dziejów nad odchodzące drugie tysiąclecie chrześcijaństwa. Ojcze Święty, patrzysz na te tysiące pielgrzymów, którzy Cię miłują Miłują Cię, Ojca swego i Pasterza. Pozwól, prosimy, że nazwiemy teraz po imieniu te miejsca w Ojczyźnie i w świecie, skąd pielgrzymujemy do Ciebie, do Piotra naszych czasów. Witam serdecznie i z wielką radością zgromadzonych na tej auli rodaków, zarówno z ojczyzny, jak z emigracji. Witam Was i witam w Was, drodzy bracia i siostry Polskę z nad Wisły. Polskę z Nadwisły i Polonię z całego świata. Wielkie jest wydarzenie i podniosła okoliczność, która nas tutaj zgromadza. Wczoraj uczestniczyliśmy w kanonizacji ojca Maksymiliana, męczennika Oświęcimskiego wraz z Wielką Rzeszą mieszkańców Wielkiego Wiecznego Miasta oraz pielgrzymów przybyłych z różnych krajów Europy i świata. Dziś pragniemy w naszej rodzimej wspólnocie rozważyć bodaj krótko, jakie znaczenie ma ta kanonizacja naszego rodaka dla nas wszystkich. Mówię wszystkich, Mając na myśli nie tylko obecnych w tej chwili, ale równocześnie owe miliony w Polsce, a także poza Polską, które w szczególny sposób przeżywają doniosłość wczorajszego wydarzenia na placu Świętego Piotra, które się z nim poniekąd szczególnie utożsamiają. kanonizację synów lub córek polskiej ziemi, Miały zawsze swoją historyczną wymowę, nie tylko w Rzymie, ale nade wszystko w Polsce. Wiemy, jakim wydarzeniem była na tle Polski Piastowskiej XIII stulecia kanonizacja świętego Stanisława. Jest jeszcze pośród nas zapewne dość sporo osób, które podobnie jak ja pamiętają ostatnią polską kanonizację świętego Andrzeja Boboli w 1938 roku. Do tego milenijnego ciągu dołącza się dzisiaj postać nowa, niezwykła, postać na miarę stulecia i epoki. Witam więc i pozdrawiam wszystkich, którym dane było zgromadzić się na kanonizację świętego Andrzeja. Maksymiliana Kolbego. Witam w sposób szczególny moich braci w biskupstwie. Pozdrawiam kardynała Władysława Rubina, prefekta Świętej Kongregacji do Spraw Kościołów Wschodnich, kardynała Jana Króla, arcybiskupa w Filadelfii w Stanach Zjednoczonych. kardynała Franciszka Macharskiego, arcybiskupa Metropolitę Krakowskiego. Równocześnie arcybiskupa Luigi Poggi, nuncjusza apostolskiego do specjalnych poruczeń. Arcybiskupa Andrzeja Descura, przewodniczącego papieskiej komisji środków społecznego przekazu. Pozdrawiam i witam arcybiskupów metropolitów wrocławskiego i poznańskiego, arcybiskupa sekretarza episkopatu oraz wszystkich biskupów z Polski i z Polonii. Pozdrawiam braci kapłanów oraz rodziny zakonne męskie i żeńskie. W sposób szczególny witam i pozdrawiam rodzinę i współbraci św. Maksymiliana oraz wszystkich duchowych synów i córki świętego Franciszka. Witam i pozdrawiam delegację uczelni katolickich w Polsce oraz delegacje diecezjalne i zakonne. Witam delegację rządową Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Dziękuję im za przybycie na kanonizację św. Maksymiliana. Serdecznie witam wszystkich naszych gości. Jesteśmy wszyscy głęboko poruszeni wymową faktu, że na uroczystości kanonizacyjne nie mógł przybyć arcybiskup Józef Glemp, prymas Polski. Razem z nim głęboko przeżywamy sprawę, która stała się powodem jego pozostania w Warszawie w poczuciu pasterskich obowiązków i prymasowskiej odpowiedzialności. Nie ukrywamy też, że ta sama sprawa, symptomatyczna dla obecnej sytuacji w ojczyźnie, głęboko dotyczy i przejmuje nas wszystkich. Chodzi o to... Chodzi o to, tu... Posłużę się raz jeszcze słowami metropolity krakowskiego, aby nie zginęło nic z tego, co wielkie, sprawiedliwe, to co powstało w ostatnich dwóch latach, dzięki czemu czujemy się bardziej gospodarzami tej ziemi niż dawniej. Święty Maksymilian Maria Kolbe jest synem tej ziemi, polskiej ziemi. W szczególny sposób możemy o nim myśleć jako o naszym świętym. Narodził się w wielkim środowisku polskiej pracy. Wstąpił do franciszkanów na polskiej ziemi. Z tej ziemi wyjeżdżał na misję do Japonii. Do tej ziemi powrócił w obliczu zbliżającej się II wojny światowej do swojego niepokalanowa. Na tej ziemi podzielił los tylu rodaków w ciągu straszliwych lat 1939-45, kiedy pragnąłem ofiarować jako metropolita krakowski biskupom na synodzie 1971, podczas którego Paweł VI dokonał beatyfikacji ojca Maksymiliana. Jakąś po nim relikwie, nie mogłem dać nic innego. Jak tylko grudkę polskiej ziemi z oświęcimia, ziemi męczeńskiej, wszystko inne strawił ogień krematorium. Wyrastając z polskiej ziemi, ojciec Maksymilian równocześnie wrastał w nią. Wrastał w społeczeństwo, wrastał w naród, którego dziedzictwem duchowym żył, którego mową mówił, którego doświadczenia dziejowe całym sobą dzielił. Jest ten nowy święty głęboko wpisany w historię Polski XX wieku, w historię narodu i Kościoła. Jego świętość rośnie wraz z tą historią. Z niej niejako czerpie swoje szczególne tworzywo, na różnych etapach, w szczególności jednakże na tym etapie decydującym, który rozegrał się w, w okupacyjnych miesiącach roku 1941 w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, a nade wszystko od ostatnich dni lipca do 14 sierpnia tegoż roku. Ostateczne tworzywo świętości męczennika znalazło się tam, i na zawsze pozostaje związane z tym okresem dziejów i z tym straszliwym doświadczeniem ludzi. Spośród tych ludzi niektórzy jeszcze żyją. Są tu pomiędzy nami i w szczególny sposób ich witam, więźniów obozów koncentracyjnych z Oświęcimia i innych miejsc. Wśród nich witam Pana Franciszka Gajowniczka, którego postać jest tak ściśle związana z postacią ojca Maksymiliana. Czy można więc powiedzieć, że świętość ojca Maksymiliana zbudowana jest ze specyficznie polskiego tworzywa, Myślę, że można i trzeba tak powiedzieć. Ziemia polska winna zebrać ten owoc, który dojrzały oddała niebu. Jest to szczególny owoc czasu swego, na który patrzą wieki minione i który zarazem otwiera przyszłość. W owocu tym rozpoznajemy dzieje pokoleń, świadectwo jakie pozostawiły wnukom i prawnukom, jeżeli dzieje narodów tłumaczy się również wkładem świętych, których wydały, to dziejów Polski w XX stuleciu nie będzie można zrozumieć bez postaci świętego Maksymiliana Kolbe, męczennika z Oświęcimia. Równocześnie jednak poprzez tę postać otwierają się przed nami horyzonty uniwersalne nie tylko dlatego że Kościół który ogłasza Maksymiliana świętym jest katolicki czyli powszechny ale również ze względu na to co stanowi tworzywo jego świętości powiedziałem poprzednio że jest to tworzywo polskie a teraz muszę stwierdzić że jest ono zarazem głęboko człowiecze jest wzięte z dziejów człowieka i ludzkości w naszym stuleciu. Jest związane z doświadczeniem różnych narodów, przede wszystkim na kontynencie europejskim. Można to łatwo stwierdzić, stając w obozie oświęcimskim przy wielkim pomniku ofiar. W iluż językach napisy mówią o tych, którzy tam cierpieli straszliwe katusze i na końcu ponieśli śmierć. To przecież z tego samego tworzywa została ostatecznie zbudowana świętość Maksymiliana Kolbego. Tak więc u podłoża tej świętości leży wielka, głęboko nabolała sprawa ludzka. Można powiedzieć, że z samego serca tej sprawy wydobywa Bóg nieśmiertelny i Pan ludzkich dziejów wiecznotrwałe świadectwo, aby... Pozostało ono w dziejach, ludzkich, w dziejach ludzkości zarazem jako znak czasu. Tak więc postać świętego Maksymiliana pozostaje świadectwem epoki i należy do znaków czasu. Ta trudna, tragiczna epoka, naznaczona straszliwym podeptaniem ludzkiej godności, zrodziła w Oświęcimiu swój zbawczy znak, miłość okazała się potężniejsza od śmierci, potężniejsza od antyludzkiego systemu. Miłość człowieka odniosła swoje zwycięstwo tam, gdzie zdawała się triumfować nienawiść i pogarda człowieka. W tym zwycięstwie miłości z Oświęcimia uobecniło się w jakiś szczególny sposób zwycięstwo z Golgoty. Ludzie przeżyli śmierć współwięźnia, nie jako jedno jeszcze klęskę człowieka, ale jako zbawczy znak. Znak naszego czasu, naszego stulecia. Kościół odczytuje znaczenie takich znaków. Na tym polega jego więź z historią ludzkości, ludzi i narodu. Wczoraj odczytał do końca znaczenie znaku z Oświęcimia, który ustanowił przez swoją męczeńską śmierć Maksymilian Kolbe. Kościół odczytał ten znak z głęboką czcią i przejęciem, orzekając o świętości męczennika z Oświęcimia. Święci są w dziejach po to, ażeby stanowić trwałe punkty odniesienia na tle przemijania człowieka i świata. To, co się w nich wyraża, jest trwałe i nieprzemijające. Świadczy o wieczności. Z tego świadectwa stale na nowo czerpie człowiek świadomość swego powołania i pewność przeznaczeń. W tym kierunku święci prowadzą Kościół i ludzkość do tych duchowych przewodników, dołącza się dzisiaj postać świętego Maksymiliana naszego rodaka w którym człowiek współczesny odkrywa przedziwną syntezę cierpień i nadziei naszej epoki jest w tej syntezie ukształtowanej życiem i śmiercią męczennika ewangeliczne wezwanie o wielkiej przejrzystości i mocy patrzcie do czego zdolny jest człowiek? Człowiek, który bezwzględnie zaufał Chrystusowi przez pokalano. Ale... Ale jest w tej syntezie także prorocza przestroga. Jest wołanie skierowane do człowieka, do społeczeństwa do ludzkości do systemów odpowiedzialnych za życie człowieka i społeczeństwa ten dzisiejszy święty ten dzisiejszy święty wyszedł z samego centrum poniżenia człowieka przez człowieka podeptania jego godności okrucieństwa i eksterminacji ten święty woła więc całą syntezą swojego męczeństwa o konsekwentne poszanowanie praw człowieka, a także praw narodu. praw człowieka, a także praw narodu, bo przecież był synem narodu, którego prawa straszliwie pogwałcono. Bieloraka jest wymowa wczorajszej kanonizacji. Życzę wam, czcigodni i drodzy bracia i siostry, Abyście wracając do ojczyzny, czy też do innych krajów waszego zamieszkania, zanieśli z sobą tę wymowę, abyście w nią wnikali myślą i sercem. Życzę wam tego. I życzę... Mojej ojczyźnie, życzę Kościołowi w Polsce, a żeby święty Maksymilian Kolbe, rycerz niepokalanej, męczennik oświęcimski stał się dla nas wszystkich pośrednikiem wobec tego, który jest Panem przyszłego wieku, a żeby także stawał się codziennym świadkiem tego, co wielkie i sprawiedliwe. A przez co życie ludzkie na ziemi jest godne człowieka i staje się przez moc zbawczej łaski, Godne samego Boga. Darujcie, że jeszcze coś dodał. Są to myśli zrodzone już na tej auli. Nie weszły w kontekst przemówienia, ale domagają się wypowiedzenia. Przede wszystkim, kiedy przechodziłem środkiem auli pod imieniem Pawła VI. Przypominałem sobie inne przejście tym samym środkiem pośród pielgrzymów polskich z kraju i z emigracji zgromadzonych tutaj, na tym samym miejscu w 1971 roku. Przejście Pawła VI, któremu towarzyszyli ówcześni polscy kardynałowie. Kardynał Stefan Wyszyński, prymas polski. Kardynał Jan Król z Filadelfii, jak i dzisiaj. I wreszcie mówiący te słowa. Mam taki zwyczaj, że przechodząc środkiem Podczas audiencji zbiorowej generalnej staram się nawiązywać kontakt z osobami stojącymi wzdłuż barier i przynajmniej z nimi osobiście się przywitać. Przy tej sposobności usłyszałem wiele różnych słów, przede wszystkim zapewnienia o modlitwie za mnie, za co chcę najgoręcej podziękować wszystkim i każdemu. Usłyszałem także wiele próśb o błogosławieństwa dla rodzin, dla osób, dla parafii. Zdaję sobie sprawę, że tylko małej cząstce tych próśb mogłem osobiście odpowiedzieć, bo przecież w mniejszej lub większej odległości od barier porządkowych stoją setki i tysiące osób. Pragnę Wam, drodzy bracia i siostry, odpowiedzieć na te wszystkie Wasze prośby i intencje, z którymi każdy tu przyszedł i powiedzieć, że biorę je wszystkie do serca i czynię przedmiotem mojej modlitwy przed Bogiem. Wreszcie przechodząc tak poprzez pośrodek auli usłyszałem i zauważyłem wiele łez. Nie jest dobrze, jeżeli rodacy przyjeżdżają na kanonizację swojego rodaka ze łzami w oczach, bo nie były to łzy radości, Nie były to łzy radości. Do nich dołączały się czasem słowa, wołania. Wołania nie tylko z tej sali, wołania z daleka. I dlatego ja chcę odpowiedzieć na te wołania. Przez Was, którzy tu jesteście, chcę odpowiedzieć tym, których nie ma, a przede wszystkim tym, którzy znajdują się obozach internowanych, więzieniach, Pragnę odpowiedzieć tym, którzy w jakikolwiek sposób cierpią na ziemi polskiej. I pragnę zwrócić się tu z tego miejsca do władz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, ażeby... Z prośbą, ażeby nie było więcej tych łez, społeczeństwo polskie, mój naród zasługuje nie na to, ażeby go pobudzać do łez rozpaczy i przygnębienia, ale na to, żeby tworzyć jego lepszą przyszłość. Pragnę wreszcie odpowiedzieć na słowa księdza kardynała Metropolity Krakowskiego w tym punkcie, kiedy przypomniał moją pielgrzymkę do ojczyzny w związku z jubileuszem jasnogórskim. Pragnę raz jeszcze stwierdzić, że uważam tę pielgrzymkę za mój święty obowiązek. Uważam również za moje mimo wszystko prawo. Jako biskup Rzymu i jako Polak. I dlatego nadal wyrażam nadzieję, że zostaną stworzone warunki potrzebne do tej pielgrzymki stosownie do wielkiej godności naszego milenijnego narodu. To tyle. Tyle myśli, które nawiedziły mnie od chwili, kiedy znalazłem się pośród Was. Przyjmijcie je jako uzupełnienie do przemówienia wygłoszonego. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana.